podczas dziękczynienia i czci. My, w ogóle inaczej jeszcze powiem. W ogóle nasze uwielbienie musi być, musimy zrozumieć, że kiedy my wywyższamy Boga, jako określamy Jego wielkość, jako Jego dobroć, my możemy w tym mówić o okolicznościach. Nasze, nasze piosenki mogą mówić o okolicznościach. Na przykład, kiedy, kiedy ty zaczynasz wielbić Boga, określając Jego wielkość, to Ty możesz opowiadać w swoich piosenkach Bogu o tym jaki Ty jesteś, jak Tobie dobrze z tym Bogiem, rozumiesz? Kiedy Ty dziękujesz, jeszcze jest miejsce na to, żebyś takie piosenki śpiewał, ale podczas czci to już w ogóle nie ma takiego miejsca. Czczenie to jest modlitwa zcentralizowana na Bogu. W ogóle my musimy oduczyć się, jakby mówić, używać takich piosenek w uwielbieniu, które mówią o różnych rzeczach o różnych rzeczach. Ja słyszę czasami piosenki, które mówią o różnych rzeczach. One mówią o tym, jaki ten świat jest, jakie tam rzeczy się dzieją, e, albo jakieś biblijne rzeczy opisują. Natomiast uwielbienie stricte ma być centralizowane na Bogu. Modlimy się, w mówimy do Boga, a nie o Bogu bez przerwy. O Bogu możemy na początku. Jesteś wielki, albo znaczy, Bóg jest na, taka piosenka, e, On jest potężny, ta, ta, ta, ta, ta. To jest coś, co określa wielkość Boga. Ale podczas, kiedy wchodzisz w czczenie Boga, Ty nie możesz śpiewać tej piosenki, bo to nie jest, że On jest, tylko mówisz Ty jesteś. Często też starajcie się zmieniać nawet same słowa i to przyniesie potężne namaszczenie. Ty zmienisz słowa w z tego, że na przykład e, On jest na Ty jesteś, rozumiesz? Wystarczy się zmienić pewne rzeczy i to staje się jakby w uwielbieniem centralnie. Wiesz, Chciałbyś, żeby ktoś przyszedł na przykład do Ciebie i złożył Ci życzenia na urodziny i mówił o tym, e, nie mówił do Ciebie, rozumiesz, tylko mówił o Tobie. Przecież to jest w ogóle, gdybyś popatrzył na niego i powiedział, o co chodzi, wiesz. Najlepiej, no chcemy, żeby ktoś do nas mówił, a nie o nas. Ja bardzo chcę, żeby ona mówiła do mnie, a nie o mnie na przykład. Czyli siedziała ze mną, rozmawiała i opowiadała o mnie. A to zrobił to i tamto. Wczoraj zjadł kolację. Rozumiesz, no absurdalne, nie rozumiem, że to absurdalnie, ale takie rzeczy robimy często. Tak, tak śpiewamy, nie? Mniej o Bogu, więcej dla Boga. Kierujemy się do Niego, do Niego. Chrystocentryko. Po włosku. Do Niego, nie o Nim. O Nim na początku, o Jego potędze, o Jego mocy, o Jego dziełach, tak? Ale im bardziej zbliżamy się ku czci, tym bardziej zawężamy temat i zaczynamy podnosić chwałę. Podnosić chwałę. Będzie W stałym testamencie chwała zstępowała. Dzisiaj chwała jest podnoszona. Dzisiaj chwała nie zstępuje. Dzisiaj chwała jest podnoszona. Podnoszona. Żeby chwała Boża była gdzieś, to musi być podniesiona przez. Dobór grupy uwielbienia powinien opierać się przede wszystkim na świętym życiu tych ludzi, świętym życiu ludzi, na objawieniu które oni mają, na posłuszeństwie liderowi uwielbienia i po czwarte na talencie wokalno-muzycznym. To jest ta, ten schemat, nigdy tego schematu nie wolno odwrócić. Święte życie na pierwszym miejscu, objawienie na drugim, posłuszeństwo liderowi na trzecim, talent na czwartym. Jak się zrobi to odwrotnie, mamy kichę, jak się to pomiesza, mamy kichę, nie da rady inaczej, rozumiecie, nie, ma, nie da rady. W jednym kościele byliśmy, byliśmy, tam taka nawróciła się dziewczyna, to była taka gwiazda, tak gwiazda się nawróciła, ona tam przyszła i mówi chciałabym tutaj śpiewać w grupie uwielbienia. A lider tego uwielbienia mówi, ale mówi tu tylko jest jedna gwiazda. Ten kościela ona mówi miał. Ja. To jest fakt. To jest fakt, naprawdę. Ona naprawdę tak myślała, że uszywa. Ja się jej nie dziwię. Ona tam wyszła z różnych tam kanałów życiowych, ale chodzi o to, w jakim ona, rozumiesz, była, w jakim momencie ona Ona by chciała tutaj zagrać, zaśpiewać. By chciała. Ale dlaczego by chciała zrobić to? No bo ale w jakim celu? Co ty masz tutaj do wniesienia? Ja chcę zobaczyć Twoje święte życie. Ja chcę widzieć, jak Ty masz objawienie na temat uwielbienia. Bo tu chodzi o objawienie na temat uwielbienia. Jeżeli Ty nie masz objawienia na temat uwielbienia, to co chcesz tutaj robić? Śpiewać? No śpiewać? Po to, żeby człowiekowi przyjemność sprawić, tego weźmiemy do uwielbienia, żeby mu przyjemność sprawić? No na litość boską. Tak nie można. Przyciele ale uwielbienie. Boga, jest dla nas czymś niezmiernie istotnym, to przez nie Kościół jest budowany i wchodzi w coraz głębszą Bożą obecność. To przez prawidłowe uwielbienie przychodzą objawienia do ludzi. My na przykład, my na przykład e, cieszymy się kiedy możemy być zbudowani nauczaniem z różnych Kościołów, na przykład cieszymy się, że, Kościół, że z Kościoła Betel wychodzi takie słowo. Że, że, że pastor Will Johnson on głosi takie słowo. Ja jestem tym bardzo zielbowany. Ale wiecie dlaczego? Tam jest non stop uwielbienie. Amen. Tam ludzie wielbią Boga. Tam ludzie wielbią Boga. w Boga. Po prostu. I przychodzą objawienia. I przychodzą objawienia. Musimy być takimi ludźmi. Musimy pozwolić na to w naszej komorze, a potem w naszych społecznościach. Musimy o to dbać, o to zadbać musimy. Możemy mówić, bo u nas nikt nie gra, Jeśli się to to uczymy się grać. To uczymy się grać, uczymy, wywyższać, uczymy się wywyższać Boga, uczymy się chwalić Boga, uczymy nasze dzieci wywyższać Boga. Wprowadzamy w Bożą obecność dzieci. Wprowadzamy, niech one tam będą. My pozwalamy na to, żeby, żeby dzieci gdzieś, akurat w tym momencie, tam gdzie, tam, gdzie jesteśmy, my nie mamy za specjalnie możliwości, ale jak tylko już będziemy, na przykład ja mówię o Warszawie, będziemy mieli już salę, to już dzieci będą zawsze na uwielbieniu. Dzieci wszystkie muszą być podczas uwielbienia. Podczas głoszenia słowa już niekoniecznie, ale podczas uwielbienia one muszą być. Bo te namaszczenie będzie łamało jasno. Ty dzieci swoje, sam z domu masz uczyć rozumiesz? Sam w domu możesz uczyć dzieci. Tak jest zresztą napisane, masz dzieci uczyć sam. Ale, ale uwielbienie, ono doprowadza do tego, że my usługując Bogu w uwielbieniu, prawda? Doprowadza do tego, że Pan przychodzi, jest taki dowcip, że yy, anegdota o tym, że jak Pawłowi, Selasowi pękły kajdany i, i drzwi się otworzyły więzienia, to dlatego, że oni uwielbiali Boga i Bóg zaczął synową tu nie niebie. Z tej ladości, się do wiesz? Jeśli się trzęsienie ziemi zrobiło, brama puściła, tak dalej puściły już uwielbienie Pana. Ale to jest wielka prawda. Widzimy też w Biblii taki moment, kiedy Izrael jest bardzo słaby, a nacierają na niego trzy armie. I król Izraela się modli do Boga i mówi, Panie, co ja mam zrobić? W tym temacie, tak? A Bóg do niego mówi, mam dobry pomysł. Weź lewitów. Niech wezmą Arkę Przymierza, wszystkie trąby, wszystkie bębny, tak? I. Najpierw idzie grupa uwielbienia, i tam szła grupa uwielbienia przed armią. A ta armia była mizerna. Ta armia była słaba, tam stały trzy armie. Ale jaka rzecz się dzieje? Oni tam idą przez wiarę. Są mali, słabi. Idzie grupa uwielbienia przed nimi. Trąbią, grają, chwalą Jachwę i dziękują za zwycięstwo. Jest napisane, że Bóg w wyniku tego doprowadził, że tamte trzy armie. Wystąpiły przeciwko sobie i się wytłukły. Ci, jak przyszli na miejsce, to będzie to zrobili, łupy podbierali. Ty, pozbierali łupy. Szli na wojnę, tutaj rozwodnienie, bo ich była grupa. Rozumiesz, A oni idą na nie w szyku boją, tylko z grupą uwielbienia z przodu. Przyszli, patrzą, o, puste namioty. Trupy Zawinęli. To jest bardzo ważne. Uwielbienie też prowadza nas w miejsce wstawiennictwa społecznego. Wtedy my możemy się wstawiać. My możemy stawać w wyłomie. Co mówi Bóg? Bóg mówi, że rozglądałem się i nie widziałem wstawiennika. Nie widziałem wstawiennika. Kto by się wstawiał za tym narodem, za tym chorym narodem? Kiedy my zrobimy poprzez uwielbienie platformę, My będziemy wspaniałymi wsta wstawiennikami. Dokładnie to samo dotyczy Twojej komory. Kiedy Ty poprzez uwielbienie Boga zrobisz platformę, Ty się możesz wstawiać. Tobie, w Tobie jest wiara o stawiennictwo. A jak Ty przychodzisz na dzień dobry dla Ciebie, Panie, proszę o to, proszę o to, proszę o to, no i jeszcze o to, no i ta zaś zciśka chciałem. Ja tak nie do końca wierzę w ogóle do tego zciśka, no ale Panie niech będzie wola Twoja. Wstawił się. Wstawiennik. Ale gdyby uwielbiał Boga, gdyby wywyższał Boga, to by miał wiarę o ściśka, To by miał wiarę. Wydałby rozkaz w Duchu. Wydałby rozkaz. Wydałby rozkaz. Powiedziałby stop. Rozumiesz? I rzeczy były stałe. Demony boją się uwielbienia. Demony się tego boją. Demony nie boją się koncertów. One na koncertach siedzą, przeciw i Joyty jalają w kościele. <suszy> Halleluja! Rozumiesz? Cyrk na kółkach. Ale taka jest prawda. Ich to, ich, ten, ich to nie rusza. Ich to nie rusza. Ich to nie rusza. Ale w tej książce listy starego diabła do młodego, jak stary demon ruczy młodego i mówi posłuchaj. Działaj, rób, ale pamiętaj, kiedy zobaczysz tą straszną mgłę, która się zbliża, dlatego, że twój klient zaczął wołać szczerze do naszego nieprzyjaciela, to uciekaj, bo cię to może zabić. One się o chwały. Uwalnialiśmy kiedyś z, z opętanego człowieka z Agatą. Człowiek Wybił głową, dziurę w ścianie, chciał sobie urżnąć szyję na płycie gipsowej. Chciał wyskoczyć przez okno z, z drugiego piętra chyba, kościoła zielonośrodkowego. Ważył, nie wiem ile no, on ważył, 50 kilo człowieku chyba. Taki drobny wież. Weszliśmy do tego pomieszczenia, trzy, siedział na takim tarczaniku i pastor i czterech starszych takich wiesz. Było przy nim on wszedł, wszedł wchodzimy zobaczył mnie. Popatrzył na mnie i głosem jak z piwnicy powiedział jeszcze przede mną klękniesz. Ja powiedziałem, no nigdy szmaciarzu przed Tobą nie w imieniu Jezusa i on ruszył do mnie, oni go złapali I kiedy my wypędzaliśmy z niego demona, on się wił. Oni on, on go dotrzymali za ręce i za nogi, on, on, on, on w powietrzu czekał jak gimnastyk. Tak, jak, tak jak, jak, jak wąż. Człowieku ja, jak patrzyliśmy, mówili, ale jasne. Różne rzeczy widzieliśmy, ale wiesz. A już w ogóle zdziwiło mnie, bo jak tylko wchodziłem na nabożeństwo, bo dopiero potem pastor mi powiedział, że się pomodlimy o człowieka, ja mówię, dobra. Ale wchodziłem na nabożeństwo, on siedział przy drzwiach i wchodzę, i patrzę, siedzi chłopak i przy nim dwóch takich ochroniarzy są wiesz, z tego kościoła, nie? Porządkowych. I patrzę, on warknął na mnie. O, nie, ja znam. Warczą, wiesz, nie? Jeszcze przed dosługą, Co będzie później. Ale. W pewnym momencie w ogóle było tak, że już tylko e, mieliśmy objawienie, żeby uwielbiać Boga. I one od Niego odchodziły, kiedy Agata uwielbiała Boga. I ona uwielbiała Boga. wiesz? Bo my szukaliśmy Pana, bo ty nie wiesz, co masz robić. Bo ty nie wiesz, co masz robić. Wiesz o co chodzi? Jak one z niego wychodzą, a za chwilę wchodzą z powrotem, i wychodzą, i wchodzą z powrotem, i co chwilę go opuściły, i on siedzi, w ogóle jest wolny, rozumiesz? Ale wiesz, a za minutę przecież jest atak z powrotem na niego, i on rusza do przodu, wiesz, Ręcznik, na, ręcznik mu dali, z bo się tak ale zlali potem, taki siedział. Ręcznik mu dali, a ja w ogóle mówię, zabierzcie mu ten ręcznik, w ogóle wiesz, i w tym momencie duch śmierci patrzą on się dusi tym ręcznikiem. Człowieku, nie mogli mu we trzech rozprostować, by się udusił. Ale kiedy zaczęliśmy wielbić Boga? Odchodziło od niego. Uwielbienie Boga, uwielbienie Boga, wywyższenie Boga, podniesienie Jego splendoru. Bądźmy profesjonalistami, nie bądźmy dziadami. Rozumiecie, to jest niezmiernie ważne. Jest napisane: przeklęty, kto dzieło Boże wykonuje niedbale. Nie bądźmy niedbaluchami. Tu nie chodzi o dbałość tego rodzaju, że my musimy wszystko perfekcyjnie, bo jak to się nie uda, to nie o to chodzi, jak to się nie uda, spróbujemy od nowa, jest z nami Duch siedy. Hallelujah! spokojnie, nigdzie się nie spieszymy, pomylimy się, coś się zrobi, dobra, zaczynamy od nowa, tu się rozumiesz, tu nie ma w ogóle no, poparcia na takie rzeczy, ale w duchu bądźmy, nie bądźmy niedbali w duchu, bo w ciele my się możemy mylić, my możemy błędy popełniać, zapomnieć czegoś, Często możesz czegoś zapomnieć, uwielbiasz, tekst ci ucieknie, coś ci ucieknie, coś się stanie, źle wciśnie, źle... Nieważne! To są nieważne rzeczy. To nieważne. Zawsze można wszystko od początku. Nie myślmy, że atmosferę popsujemy. Ludzie atmosfera modlitewna. Jaka atmosfera modlitewna? Atmosfera modlitewna. Miałem atmosferę modlitewną, jak wszedłem, siedzę w więzieniu, czego oni czpają i arają, ciebie, towar i mówią, no głoś nam! No! No! Mówię, o Boże. Głosiłem. Obydwa się nawrócili. Jeden się położy na zrzut po marihuanie, stał mówi, ściło mi się, że się nawrócimy. Bardzo dobrze mówię. Alleluja! Nie, ma, to, to nie o to chodzi. To, to nie dla nas to jest. My mamy coś tutaj ściągnąć, kiedy Bóg przychodzi. Dzieją się potężne rzeczy. Jeszcze raz mówię, nie mówię o namaszczeniu indywidualnym, bo to tego nie dotyczy, bo namaszczenie jest na Tobie. I nieodwracalne są powołania i dary Boże, ale mówię o tym, że my możemy podnosić tak Bożą Chwałę, tak jak pastor Madawa opowiadał, jak był tutaj na Śląsku, że mówi, e, dochodziło do tego, że z określonego regionu dzwonili do niego e, prominenci miasta i czy regionu i mówili, pastorze chcielibyśmy, żebyś znowu przyjechał do nas, a dlaczego chcielibyście? On mówi, po waszej usłudze mamy dwa razy większe plody na ziemi. Jak z hektara zbieraliśmy tyle pszenicy, to zbieramy dwa razy więcej. Czujesz? Nienawróceni decydenci dzwonili. A on mówi, jak, jak Boża Chwała została podnoszona, jak Boża obecność mówi, to się płody rolne powiększały. To się atmosfera zmieniała. To ludzie w domach przestawali się kłócić. To małżeństwa się godziły. Jest taki człowiek, który się nazywa Anakondia. On jest ewangelistą w Ameryce Południowej, tak jak Reinhard Borki w Afryce. I jest taka grupa wstawiennicza. Oni należą do generałów wstawiennictwa. Jak oni się modną, I oni jest taka grupa oddelegowana do działania ze służbą Anakondi. I zanim wie, wjeżdża na teren, jak i ze swoją grupą ewangelizacyjną, to oni się modną tam. I oni wchodzą w takie miejsca, słuchajcie, że masakra. I oni tam uwielbiają Boga. I jest grupa uwielbienia, która uwielbia Boga. Oni uwielbiają godzinami Boga, uwielbiają Boga, wywyższają Boga, a potem uwalniają Słowo. To są takie sytuacje, że ludzie są w powietrze na ulicy wywalani. Po prostu demory z nich wychodzą, oni przygotowują teren. Wstawiennik czarca ja robił to samo. Potrafił po 8 godzin uwielbiać Boga, obchodzić miasto dookoła, chwalić Pana. Dzisiaj to się przerodziło. Robimy marszczci dla Jezusa. Marszczci. Czy Pytam się, dacie mnie głosić? No, co ty? Niech Wam Bóg błogosławi. Rozumiesz? To się zamienia wszystko w sztuczne rzeczy. Nie stać nas na to, przyjaciele. Kurczę, nie stać nas. Nie stać nas na to. To chciałem przekazać. Chciałem, żebyście zostali z tymi rzeczami. Chciałem wam, żebyście zostali z tymi, są bardzo ważne rzeczy. Atmosfera uwielbienia, którą rozciągniesz w swoim życiu. Życie modlitewne, które będziesz wzbogacał, doprowadzi do tego, że grzech będzie się ciebie bał, że demony będą się ciebie bały, że twoje ciało w ogóle zacznie się ciebie bać, że będzie się bać ciebie ciało, ciało się będzie bało mu równać. Mówię, to jest wariat faria Ale to doprowadzi, że będziesz robił rzeczy ponadprzeciętne. Przejdzę sobie kiedyś w szpitalu psychiatrycznym z uwagi na to, że powiedziałem, że Jezusa spotkałem w więzieniu. I tam był taki Kazik. Kazik był wierzący. Z Lublina. No więc z Kazikiem się zaprzyjaźniliśmy, co dzień, się modliliśmy. Kazik mówi Chciałbym być ochrzczonym w Duchu Świętym. Ja mówię, Kazik to to zrobił. Możemy na Kazika karence. A rano o szóstej Kazik chodzi i mówi innymi językami. Biorą Bo tam to pani, to pani doktor go wzięli. Ale nie dlatego, że się modlił, bo nie, bo nie słyszałem. tylko dlatego, że to rutynowa, rutynowa kontrola. Pani Kaziu, jak tam? A dobrze, dobrze, pani doktor, nawet bardzo dobrze. A ja wiem, to pan jest nawrócony, pan czyta Biblię. Oni lubią tych, co czytają Biblię, to są spokojniejsi. No wiem, a pani doktor, to nie wszystko jest. Zostałem opuszony w dół. Uuu, panie, panie Karnyku, coś nowego? A co to znaczy? No, mówi, mówi innymi językami. Jeden z symptomów schizofrenii. Wiesz. A jak pan mówi panie Karnyku? A bardzo chętnie, nie ma problemu, powodzić, że ma Wstała, położył na psychiatrę ręce, pomodlił się i ona zaczęła. Napisała mu w ogóle, to tak a propos, zaraz mam, powiem, się dalej co się ale oni mu wpisali, proszę Ciebie, że stan psychiki jego jest tak ciężki, że nie może przebywać w więzieniu no i oni go wypuścili na wolność. Ja zawsze mówię ludziom, teraz posłuchajcie, wy, którzy uważacie, że chrzest w Duchu, w duchu Świętym nie jest dziś dostępny. Chrzest w Duchu Świętym wyprowadza na wolność. Amen. To ma to, jest wyszedł na wolność. Najpierw na Abramowisko, bo wjeżdżał do Lublina do psychiatryka i za miesiąc wyszedł na wolność. Czyli jest w kościele w Lublinie. Ale Kazik do mnie mówi po tym samym i dajcie tak Bracie Ale ja bym chciał się też ochrzcić Ja mówię bardzo dobrze Szpital psychiatryczny na Mokotowie w Warszawie A on mówi To może byś mnie ochrzcił Mówię Ale gdzie? On mówi no gdzieś tu Ja mówię A ja w ogóle wiesz szukam Boga A ja w ogóle szukam, mówię, mam dobry czas z Bogiem prawda? I punktem mnie poprzedniej nocy mówi tak Patrz tam, gdzie wzrok nie sięga mówi. i nie myśl, że rzeczy są niemożliwe, a rano mi Kazik mówi, że go okrzcił. Modlę się i uwielbiam Pana. Chodzę. Taki był kącik, tu tam był sedes. Tutaj jedna ściana taka z pietek. druga i takie wąskie przejście tutaj, no nie? Chodzę, patrzę, mówię, niezłe baptysterium, mówię, wiecie. ale mówię, ta luka, co zrobić z to luku? Patrzę, szafka, urwałem takie plecy od szafki takiej. Mówię, się uszczelnić modlę się dalej, wielbie Boga, no nie patrzę, chleb stary stoi, taka torba ze starym chlebem. Ten chleb waliła, a on ci patrzy na mnie ci wieś, Tam dziewięciu nas siedział. moczę ten chleb, moczę chleb, zrobiłem taką klinę z tego chleba. Wiesz o co chodzi. Zrobiłem klinę, słuchajcie, tą deską. Uszczelniam to, no nie. Uszczeliłem, zrobiłem, mówię. Mówię trochę wytrzyma, nie? Mówię trochę wytrzyma. Patrzę, Kazik niewysoki. Okej. Okay. Mówię, dobra, ale mówię, muszę czymś przystawić, to mówię, torbami przystawię, bo ta woda to wypchnie, bo to jest dużo wody, nie? Wypchnie ta woda, wiesz, a w każdej chwili może funkcjonariusz wejść, mówię w ogóle, a w, modlę się i wielkie Boga, a wtedy już jest cisza, już jest cisza, w ogóle patrzę, wiesz, że odpał totalny, wiesz, ja, wie ja torby i teraz pierwsza taką y, y, y, y, swoją torbę biorę, wiesz, a diabeł tutaj mówi, wiesz, nie bierz swojej torby, mówię, bo tu będzie powód, zaraz, zaleje się ubrania. Mówi, wiesz, lepiej swoją to postaw na łóżko. Ja już byłem chętny, żeby swoją postawić na łóżko i zmanipulować koło, żeby dał swoją. Ale mówię, nie no, postawię na łóżko, w ogóle mówię to, mówię wiara ze mnie wycieknie w ogóle, wiesz, stawiam tę torbę, dobra. Postawiłem swoją, Kazik swoją, zablokowaliśmy, słuchajcie, TT. Mówię do Kazika, dawaj, Kazik. Kazik się rozbiera, ja wodę leję. Kutam na setecie, leję wodę, pro ciebie. I Modlę się w Boga, modlę się w Boga. Kazik wchodzi, Kazik, wchodzi. patrzę Kazik taki brzuszek. Mówię, mówię dobrze, Cię, mówię w imię ojca i ducha świętego na tym cedecznie, kucam, do ciebie do połowy gości. Mówię, o nie dobrze, mówię, Kazik nogi do góry. wróciłem Kazika, odczciłem Kazika na dwa razy, proszę cię nie 40 lat walił papierosy Kazik w jednej sekundzie przestał palić. Skąd pomysł? Skąd koncepcja szalona, nienormalna, że się dzieje w szpitalu psychiatrycznym? Rozumiem, co no. ja ja chodzi? Wiesz, skąd to? Przez to, że Ty masz życie modlitewne! I dla Ciebie rzeczy niemożliwe są możliwe! I to jest dla Ciebie! I nie ma sytuacji, w której Ty się nie znajdziesz, mając życie modlitewne! I będąc lewitą, dla swojej komory, rozumiesz, nie ma dla Ciebie miejsca nie do przejścia, bo wtedy widzisz rzeczy, widzisz rzeczy i niemożliwe staje się możliwe, niemożliwe staje się możliwe. Budujmy to przyjaciele we wspólnotach naszych, dbajmy o to. Nie bądźmy aroganccy wobec